Potem poszli do pawilonu z gadami. W środku było zimno i ciemno. Wzdłuż ścian biegł rząd podświetlonych okien. Za nimi pełzały po pniach, gałęziach i kamieniach jaszczurki i węże najróżniejszych gatunków. Dudley i Piers chcieli zobaczyć wielkie jadowite kobry i grube pytony, mogące zmiażdżyć człowieka. Dudley szybko wypatrzył największego gada. Wyglądał, jakby mógł owinąć się wokół samochodu wuja Vernona i Żyć go tak, by przypominał pojemnik na śmieci, ale w tym momencie wyraźnie nie był w odpowiednim nastroju. Prawdę mówiąc, po prostu mocno spał. Dadley przycisnął nos do szyby, wpatrując się w połyskujące brązowe sploty. Zrób, żeby się poruszył, poprosił ojca płaczliwym tonem. Wuj Wernon zastukał palcami w szybę, ale wąż ani drgnął. Zrób to jeszcze raz, zajęczał Dadley. Wuj Wernon zabębnił w szybę knykciami, ale wąż drzemał dalej. To jest okropnie nudne, oświadczył Dadley i odszedł. Harry podszedł do szyby i wpatrzył się intensywnie w węża. Nie byłby wcale zaskoczony, gdyby okazało się, że wąż po prostu zdechł z nudów. Nie miał żadnego towarzystwa prócz tych wszystkich głupich ludzi, którzy przez cały dzień bębnili palcami w szybę, starając się zakłócić mu spokój. To jeszcze gorsze od spania w komórce pod schodami, do której zbliżała się tylko ciotka Petunia, żeby rano załomotać w drzwi. No i mógł z niej wychodzić. Nagle wąż otworzył paciorkowate oczy. Powoli, bardzo powoli podniósł głowę. Teraz jego oczy znalazły się na poziomie oczu Harego. Mrugnął do niego. chary wytrzeszczył oczy, a potem rozejrzał się dookoła szybko, żeby się upewnić, czy nikt tego nie widział. Upewniwszy się, spojrzał znowu na węża i też puścił do niego oko. Wąż wskazał głową na wuja Vernona i Dadleja, a potem spojrzał na sufit. Haremu wydało się oczywiste, że znaczy to, muszę to znosić przez cały czas. Wiem, mruknął Harry, chociaż nie był pewny, czy wąż go słyszy. To musi być naprawdę przykre. Wąż żywo pokiwał głową — Skąd pochodzisz? — zapytał Harry Wąż dźgnął ogonem niewielką tabliczkę tuż za szybą Harry zerknął na nią — Boadusiciel, Brazylia — Fajnie tam było? Boadusiciel dźgnął ponownie tabliczkę, a Harry przeczytał — Ten okaz wyhodowany został w zoo — A, rozumiem, więc nigdy nie byłeś w Brazylii Dudley zbliżył się ku nim swoim kaczkowatym krokiem. Zjeżdżaj, rozkazał, uderzając Harego w żebra. Hary zaskoczony upadł na betonową posadzkę. To, co wydarzyło się w następnej chwili, stało się tak szybko, że nikt nie zauważył, jak w jednej sekundzie Piers i Dudley wlepiali nosy w szybę, w następnej odskoczyli do tyłu, wrzeszcząc z przerażenia. Hary usiadł i aż go zatkało. Przednia szyba zniknęła. Wielki wąż odwinął się błyskawicznie i ześliznął na posadzkę. Wszyscy obecni w terrarium zaczęli krzyczeć i tłoczyć się do wyjść. Chary mógłby przysiąc, że kiedy wąż prześlizgiwał się obok niego, usłyszał syczący głos – Brasilio, przybywam! Gracias, amigo! Opiekun terrarium był w stanie silnego szoku. – Ale ta szyba – powtarzał w kółko – gdzie się podziała szyba? – Dyrektor ZOO osobiście nalał ciotce petuni filiżankę mocnej, słodkiej herbaty, przepraszając ją nieustannie. Piers i Dudley coś bełkotali. Harry był pewny, że wąż, przesuwając się obok nich po podłodze, tylko żartobliwie chapnął ich w pięty, ale zanim doszli do samochodu, Dudley opowiadał, że niewiele brakowało, a straciłby nogę, podczas gdy Piers przysięgał, że wąż owinął się wokół niego, chcąc go zmiażdżyć. Najgorsze było jednak to, że kiedy Piers trochę się uspokoił, powiedział. Chary akurat z nim rozmawiał. Prawda? Chary. Wuj Vernon odczekał, aż Piers znajdzie się bezpiecznie w swoim domu, po czym zabrał się za Harego. Był tak wściekły, że ledwo mógł mówić. Udało mu się tylko wybełkotać. Precz! Precz do komórki! Siedzieć tam! Bez jedzenia! Po czym opadł na fotel. Ciotka Petunia musiała mu natychmiast podać dużą brandy. Harry leżał w swojej ciemnej komórce, żałując, że nie ma zegarka. Nie miał pojęcia, która może być godzina i nie wiedział, czy Darsleyowie już zasnęli. Dopóki nie zasnęli, nie mógł ryzykować wymknięcia się do kuchni, po coś do zjedzenia. Mieszkał u slejów już prawie dziesięć lat. Dziesięć żałosnych lat od czasu, gdy był niemowlęciem, a jego rodzice zginęli w wypadku. Nie pamiętał, czy był wtedy z nimi w tym samochodzie. Czasami, kiedy wytężał pamięć podczas długich godzin spędzanych w ciemnej komórce, miewał dziwną wizję. Oślepiający błysk zielonego światła i palący ból w czole Przypuszczał, że mogło to być wspomnienie tego wypadku Nie potrafił sobie jednak wyobrazić, skąd pochodziło zielone światło Nie pamiętał też w ogóle swoich rodziców Ciotka i wuj nigdy o nich nie mówili, a jemu nie wolno było zadawać pytań W domu nie było ani jednej ich fotografii kiedy był młodszy, wciąż marzył o jakimś nieznanym krewnym, który przybędzie i zabierze go z tego domu, ale nigdy nic takiego się nie wydarzyło. Darsleyowie byli jego jedyną rodziną. Czasami jednak myślał, albo raczej miał nadzieję, że znają go niektórzy spotykani na ulicy obcy ludzie. Sami byli bardzo dziwni, to fakt. Kiedyś ukłonił mu się jakiś człowieczyna w fioletowym kapeluszu, kiedy Harry towarzyszył ciotce Petunii i Dadleyowi na zakupach. Ciotka Petunia zapytała Harego ze złością, czy zna tego człowieka, a potem wygoniła ich ze sklepu, choć niczego jeszcze nie kupiła. Innym razem pomachała mu wesoło z autobusu jakaś dziwaczna kobieta ubrana na zielono. Raz jakiś łysy facet w długiej, purpurowej pelerynie uścisnął mu rękę na ulicy, po czym oddalił się bez słowa. Najdziwniejsze było to, że ci wszyscy ludzie zdawali się znikać, gdy tylko Harry próbował im się lepiej przyjrzeć. W szkole Harry... Nie miał przyjaciół. Wszyscy wiedzieli, że banda Dadleja poluje na tego dziwolonga Harego Pottera w tych jego workowatych spodniach i z połamanymi okularami, a bandzie Dadleja nikt nie chciał się narażać.